Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 12, ścieżka pierwsza. W początku 1298 roku doszło w Wiedniu do zjazdu Wacława II Czeskiego z Andrzejem III Węgierskim i Albrechtem Austriackim. Zjazd był związany z przygotowaniami do obalenia króla niemieckiego Adolfa, ale przy tej okazji zaręczył Wacław swego dziewięcioletniego syna z córką Andrzeja Elżbietą. Przyszłe małżeństwo z dziedziczką ostatniego Zarpadów miało młodszemu Wacławowi otworzyć perspektywy panowania na Węgrzech. Sam Andrzej jednak miał trudności z utrzymaniem się na tronie. Silne stronnictwo możnowładcze popierane przez papieża Bonifacego VIII przeciwstawiało mu własnego kandydata do tronu, neapolitańskiego księcia z dynastii Andegaweńskiej Karola Roberta który poza błogosławieństwem papieskim miał za sobą kredyt wielkiego florenckiego banku Bardich. Karol Robert pojawił się w splicie w czerwcu 1300 roku, a Chorwacja stanowiąca wówczas część monarchii węgierskiej opowiedziała się po jego stronie. Podobne stanowisko zajął prymas Węgier Grzegorz, arcybiskup Ostrzychomski. 14 stycznia 1301 roku Andrzej III zmarł nagle i wydawało się, że Karol bez przeszkód zasiądzie na tronie. Jednak można władcy węgierscy, popierający dotychczas Andrzeja, a wśród nich władający na ziemiach słowackich Amadej Aba i Mateusz Czak, żądali elekcji. Stronnictwo anty-Andegaweńskie gwałtownie szukało kontaktów z Wacławem II. Potężny, a bogaty władca Czech który świeżo przyozdobił swe czoło również polską koroną i panował nad ziemiami od Dunaju po Bałtyk, wydawał się jedyną alternatywą polityczną. Tylko on mógłby przeciwstawić się papieżowi i Andegawenom. W maju 1301 roku na Sejmie w Budzie wybrano królem jego syna, niespełna dwudziestoletniego młodszego Wacława. W Bernie toczyły się następnie układy dworu czeskiego z węgierskimi magnatami. Obawy, że rozległe, ale nieskonsolidowane państwo Wacława II znajdzie się w obliczu nieprzewidzianych trudności, a zwłaszcza ogromnych kosztów, nie przeważyły ambicji króla, który czuł się naśladowcą wielkiego Aleksandra. Wszak w ciągu krótkiego czasu zdołał opanować tereny polskie, znacznie przekraczające rozmiarami obszar Królestwa Czeskiego. Opanowanie Węgier, Miśni, może w przyszłości korona cesarska, wszystko to leżało nieomal w zasięgu ręki. Wacław II przyjął więc ofertę i przekazał syna Janowi, arcybiskupowi Kaloci, który był kanclerzem węgierskim, a zarazem głową stronnictwa anty Ze strony ojca objął opiekę nad młodszym Wacławem, towarzyszącym mu Jan Muskata, biskup krakowski. 27 sierpnia 1301 roku arcybiskup Jan koronował chłopca, który przy tej okazji przyjął imię Władysława V., w Białogrodzie Królewskim, tradycyjnym miejscu koronacji Arpadów. Okazało się jednak, że papiestwo potrafiło poruszyć wszelkie siły skłonne powstrzymać ekspansję przemyślidów. Legat papieski na Węgrzech, kardynał Mikołaj Bocassini, późniejszy papież Benedykt XI, podkopywał ich stanowisko, grożąc interdyktem. Stronnicy Andegawenów zbrojnie, choć bez powodzenia, atakowali Budę i Białogród, papież zakwestionował polską koronację Wacława II, która została dokonana bez zezwolenia stolicy apostolskiej. Nie ma tu miejsca na opowieść o węgierskim panowaniu Władysława V, które było właściwie wojną domową wciągającą Czechy w konflikt o skali europejskiej. 31 maja 1303 roku Bonifacy VIII, uznając się za kompetentnego sędziego w sporze o tron węgierski, przysądził go Karolowi Robertowi, Jednocześnie uznał wszystkie przysięgi na rzecz Władysława V za nieważne i pod klątwą nakazał wszystkim Węgrom przejście na stronę prawowitego króla. Król rzymski, czyli władca Niemiec, Albrecht Habsburg, który czuł się zagrożony przez ekspansję czeską, został przez papieża wezwany do wyparcia Czechów z Węgier. Z kolei Wacław szukał przymierza z królem francuskim Filipem Pięknym. W koalicji antyczeskiej znalazło się też miejsce dla polskiego wygnańca Władysława Łokietka. Ze względu na dość liczne objawy niezadowolenia z czeskich rządów w Polsce, stronnictwo Andegaweńskie zdecydowało się udzielić Łokietkowi pomocy w organizowaniu dywersji na ziemiach małopolskich. Kujawscy krewni Łokietka udzielali mu poparcia, a nawet popadli w zbrojny konflikt z czeskim starostą. Są też ślady zainteresowania samego papieża osobą Łokietka i sprawami polskimi. Wacław II próbował zwiększyć swą popularność w Polsce, doprowadzając 26 maja 1303 roku do uroczystej koronacji swej polskiej żony Ryksy, córki Przemysła II, której dokonał w Pradze biskup wrocławski Henryk Zwierzbna. Szybki spadek popularności Władysława V na Węgrzech i przechodzenie jego stronników do obozu Karola Roberta zmusiło Wacława II do zbrojnej interwencji w 1304 roku. Przeciwnik jednak unikał bitwy, a samym Czechom groził najazd Albrechta. Wzmocnienie załóg Budy i Białogrodu nie dawało żadnej gwarancji. Wacław zdecydował się więc na powrót, tym razem zabierając ze sobą syna, ale również węgierskie insygnia koronacyjne z koroną św. Stefana i grupę węgierskich magnatów oraz mieszczan budzińskich, traktowanych niemal jako zakładników. To oburzające Węgrów świętokradztwo przyczyniło się walnie do załamania stronnictwa Władysława V i przechodzenia dawnych jego zwolenników na stronę Karola Roberta. Jednocześnie Łokietek z pomocą węgierską zaczął umacniać się w Małopolsce, gdzie opanował Wiślicę 1304 Wacław II odparł wprawdzie najazd Albrechta na Czechy, wspierany od strony Moraw przez Andegawenów, ale Czechy znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji politycznej i finansowej. W takiej chwili przyszła choroba i śmierć młodego jeszcze władcy Czech i Polski, 21 czerwca 1305 roku. Niespełna szesnastoletni Władysław V, odtąd znowu Wacław, został spadkobiercą obu koron i wszystkich związanych z nimi trudności. Trudno jest ocenić osobistość młodziutkiego króla, bo rządy jego trwały bardzo krótko, a kronikarze dołożyli starań, aby skupić na nim czarne barwy i złożyć na nim odpowiedzialność za gwałtowną katastrofę Imperium Wacława II, który umarł wystarczająco wcześnie, aby skutki jego polityki ukazały się w pełni dopiero po śmierci. Surowo oceniano więc usunięcie przez młodego króla na bok doradców ojca z Piotrem Aspeltem na czele otoczeniu Wacława III, w którym główną rolę grali kanclerz Piotr Angeli i rycerz Raimund z Lichtenburga, przypisywano demoralizujący wpływ i brak umiejętności politycznych. Porównywano młodego króla z biblijnym Roboamem, który pogardziwszy radami mądrzejszych i starszych, szukał tylko towarzystwa i rady młodszych i przez to zginął. Przyjacielem Wacława i Raimunda był rycerz poeta Henryk z Freiberga, który Rajmundowi, jako wzorowi rycerskości i dworskich obyczajów, dedykował swego Tristana. Nowy dwór hołdował swobodnym obyczajom, a pijatyki kończyły się wyprawami do miasta z polowaniem na dziewczęta. Kronikarz z Brasławski opad Piotr widział w tym świadome oddziaływanie otoczenia dla spętania energii młodego króla. Dziś widzielibyśmy tu spontaniczną reakcję chłopca na nagłe zniknięcie wszelkich ograniczeń jego swobody, i pojawienie się możliwości wykorzystywania władzy dla własnych uciech i rozrywki kompanów. F. Grebner uznał usunięcie dawnych doradców ojca przez Wacława III za zwrot polityczny w kierunku antyniemieckim, ale pogląd ten nie wytrzymuje krytyki, skoro nowe otoczenie nie było mniej kosmopolityczne, z przewagą Niemców, niż dawny dwór. Nie da się też w polityce Wacława III odnaleźć żadnych elementów ideologii wspólnoty słowiańskiej. Tym niemniej pierwsze kroki młodego króla w polityce były rozsądne. Nie można mu brać za złe zastawiania majątków królewskich, skoro skarb był wyczerpany, a ze wszystkich stron groziły wojny. Natomiast zawarcie w sierpniu 1305 roku pokoju z Albrechtem za cenę zwrotu Hebu, Eger, który stanowił zastawioną królowi czeskiemu posiadłość cesarską, było krokiem rozsądnym, eliminującym przynajmniej jednego z przeciwników. Po tej samej linii poszły decyzje w sprawie Węgier. Jesienią 1305 roku Władysław V zrzekł się tronu węgierskiego na rzecz kuzyna Ottona Dolnobawarskiego, który obecnie stanął na czele przeciwników Andegawenów. Jemu też wydał Wacław Węgierskie klejnoty koronne. W ten sposób wyplątywał się z walk na Węgrzech, nie rezygnując z podsycania oporu przeciw Karolowi Robertowi. Wydanie w lutym 1306 roku siostry Anny za Henryka Karyńskiego, ostatniego dziedzica Karyntii i Tyrolu, rezerwowało Czechom wpływy na terenach, skąd wyrugowała przemyślidów ekspansja habsburska. Najtrudniejsza była sytuacja w Polsce, gdzie panowanie czeskie wyraźnie się zachwiało. Łokietek opanował Sandomierszczyznę i sięgał po Kraków, a nawet zdaje się opanował Zamek Wawelski. Książęta kujawscy stanęli po jego stronie i podjęli walkę z czeskim starostą Kujaw Pawłem z Ten jednak bronił się dzielnie i do rozstrzygnięcia nie doszło. W styczniu zawarto rozejm w Toruniu. Wielkopolska pozostała wierna Wacławowi. Tym wierniejsza im bardziej Małopolska przychodziła na stronę Łokietka. Ale niektórzy panowie tamtejsi szukali na wszelki wypadek kontaktów z Henrykiem Głogowskim i Bolesławem Wrocławsko-Legnickim. Obaj ci książęta tytułowali się dziedzicami Królestwa Polskiego. Wacław III troskliwie przygotował wyprawę do Polski. W tym kontekście zapewne trzeba widzieć jego małżeństwo z Wiolą, córką Mieszka Cieszyńskiego, zawarte 5 października 1305 roku. Historycy czescy traktują małżeństwo z ubogą księżniczką jako jeszcze jeden wybryk młodego króla, zapominając jak ważna strategicznie była rola Cieszyna w utrzymaniu Krakowa w rękach czeskich. Nadto małżeństwo z Piastówną i to z dworu dotychczas mało tkniętego nalotem Niemczyzny miało być może powstrzymać ucieczkę polskich stronników Wacława z jego obozu. Mimo wszystko jednak Wacław nie mógł liczyć na własne siły. Zwrócił się więc o pomoc do Krzyżaków i Brandenburgii i to pozbawiło go szans w Polsce. Krzyżacy już od dawna współpracowali z Przemyślidami w umacnianiu ich pozycji na Pomorzu Gdańskim przeciw najazdowi książąt rugijskich i na Kujawach. Nie wiemy jaka była cena ich interwencji na przełomie 1305 i 1306 roku, która doprowadziła do rozejmu toruńskiego. Za to groźne następstwa miały mieć układy Wacława z Brandenburczykami. Za miśnie i pomoc w Polsce gotów był im Wacław odstąpić Pomorze Gdańskie, co też uczynił układem z 8 sierpnia 1305 roku. Układ nie wszedł jednak w życie, bo jeszcze w listopadzie Wacław nadawał przywileje klasztorowi Oliwskiemu. Zresztą praktyczna władza na Pomorzu znajdowała się w rękach tamtejszego możnowładczego rodu święców, którzy pełnili tam funkcję starostów Wacława. Dla opanowania Pomorza margrabiowie brandenburscy musieliby wejść w rokowania ze święcami. Nie wiadomo w jakim stopniu wiadomość o układach Wacława z margrabiami rozeszła się po Polsce. W każdym razie wiosną 1306 roku władza Wacława w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Henryk Głogowski wkroczył do Wielkopolski i opanował z pomocą swych zwolenników znaczną część kraju. Bolesław Wrocławski zajął kalisz. Obydwaj znaleźli się w konflikcie z Łokietkiem i tylko tej rywalizacji zawdzięczał Wacław utrzymanie się jeszcze załóg czeskich w Krakowie oraz niektórych ośrodkach kujawskich i wielkopolskich. Konieczna była interwencja zbrojna, o ile i tu nie miało dojść do utraty tronu. Nowe pożyczki pod zastaw miały dostarczyć środków na utrzymanie armii, a fundacja nowego klasztoru we Wsetinie na Morawach przychylność niebios. Ale do wojny nie doszło. W drodze do Polski zatrzymał się Wacław w morawskim Ołomuńcu, gdzie stanął kwaterą w domu komornika morawskiego Albrechta ze Sternberga. W tym domu w czasie poobiedniego odpoczynku został 4 sierpnia 1306 roku zasztyletowany. Otrzymawszy trzy ciosy zmarł nie odzyskawszy przytomności. Za mordercę uznano niemieckiego najemnego żołnierza Konrada z Dottensteinu którego schwytali strażnicy, gdy wybiegał z domu. Ponieważ jednak natychmiast został zabity, nikt nie dowiedział się ani czy to on naprawdę był zabójcą, ani też z czyjego działał polecenia. Zatarciu śladów sprzyjał generalny rabunek mienia królewskiego, którego dopuścili się żołnierze na wieść o śmierci Wacława. Stąd też zgłaszane przez kronikarzy podejrzenia oskarżające o najęcie mordercy to króla rzymskiego Albrechta, to Władysława Łokietka, nie zasługują na rozpatrywanie. W spisku należy szukać, jak to ukazał Józef Szusta, wśród usuniętych od władzy panów czeskich. Domyślali się tego już w XIV wieku tzw. Dalimil oraz Benesz z Wajtmilu. Wierszowana kronika Otokara Stryjskiego opisuje nawet, jak dwunastu czeskich wielmożów rzucało kości, aby los wyznaczył tego, który podejmie się zgładzenia króla. Rzekomym mordercą był według niej niejaki Holen z Wildsteinu. Postać ta występuje rzeczywiście w źródłach, ale ostatni raz w 1284 roku. Kronika od Tokara nie zasługuje więc na większe zaufanie niż plotki innych współczesnych. Tragiczny los młodego utalentowanego króla, poza czeskim i niemieckim znał węgierski i łacinę, który nie mógł rozwinąć swych możliwości, budził w Czechach żal, zwłaszcza, że Wacław był ostatnim potomkiem przemysła, ostatnim władcą z prastarej rodzimej dynastii. Po jego śmierci rozpoczęły się interwencje władców Rzeszy, walki o tron Habsburgów, Luksemburgów i Henryka Karyńskiego. Wszyscy potentaci zgłaszali również pretensje do tronu polskiego. Te jednak nie były aktualne. Władysław Łokietek i Henryk Głogowski wyeliminowali innych pretendentów i stworzyli dwa kompleksy ziem, mogące stanowić podstawę do zjednoczenia Polski. Śmierć Henryka w 1309 roku umożliwiła Łokietkowi uzyskanie absolutnej przewagi i zjednoczenie Polski. Stało się to możliwe dzięki wygaśnięciu przemyślidów. Mimo współczucia dla tragicznie zmarłego króla trzeba stwierdzić, że dłuższe jego panowanie spowodowałoby długotrwałe wojny na ziemiach polskich, rujnujące kraj, a zarazem wyczerpujące siły Czech w niepotrzebnej ekspansji do Polski, w której zwolennicy Unii stracili znaczenie – a niechęć do obcych rządów zwróciła powszechne sympatie ku piastowskim kandydatom. Ten królewski życiorys odbiega od innych, dotyczy bowiem króla, który panował nad Polską, ale w czasie swych krótkich rządów w Polsce się nie pojawił. Tym niemniej jednoroczny okres jego rządów zasługuje na przypomnienie, choćby ze względu na to, że jest prawie nieznany. Skutki jego, jak choćby transakcja z Brandenburgią w sprawie Pomorza, Miały być dla Polski jednak bardzo dotkliwe. Benedykt Ziętara, Henryk III Głogowski Po tajemniczej śmierci Henryka Probusa w 1290 roku zostało trzech piastowskich kandydatów do dziedzictwa po nim. Nie tylko w sensie materialnym, ale także programu politycznego. Trzech kandydatów z trzech różnych linii piastowskich miało podjąć program Zjednoczenia Polski i Przywrócenia Królestwa. Niestety nie we współdziałaniu ze sobą, lecz w ostrej rywalizacji. A prawie natychmiast wyłonił się czwarty obcy kandydat, Wacław II Czeski, pragnący opanować Polskę na podstawie wątpliwych argumentów prawnych, ale także bardzo realnej siły polityczno-ekonomicznej swego państwa. Ze wspomnianych trzech piastów dwaj cieszą się zasłużoną sławą i miejscem w Panteonie Narodowym. Przemysł II Wielkopolski, który pierwszy po dwóch wiekach uwieńczył skronie koroną i wkrótce tragicznie zginął oraz Władysław Łokietek z linii kujawskiej, który zdołał dokonać upragnionego przez wszystkich dzieła zjednoczenia. Natomiast trzeci z rywali, Henryk Głogowski, ostatni książę śląski o ambicjach ogólnopolskich i horyzontach na miarę zamierzeń, uległ zapomnieniu, nie doczekał się ani uznania, ani głębszego zainteresowania ze strony historyków. Nie miał szczęścia, mimo iż zdolnościami nie tylko dorównywał, ale może nawet przewyższał partnerów. Na rozbitym między tuzin książątek Śląsku trudniej jednak było zdobyć siły i środki do szerszych działań niż w niepodzielonej Wielkopolsce czy Małopolsce. A może to osobiste cechy charakteru nie pozwalały mu skupić wokół siebie tłumu entuzjastycznych zwolenników? Obok takich cech jak wytrwałość, zamiłowanie do porządku i gospodarność – można bowiem u niego dojrzeć rys okrucieństwa. Henryk był synem Konrada, księcia Głogowskiego, a wnukiem Henryka Pobożnego, po którym odziedziczył imię. Ojciec jego, przeznaczony początkowo do stanu duchownego, studiował w Paryżu i został dzięki wpływom swego wuja, króla Czech, wybrany biskupem pasawskim. Ale kiedy na Śląsku rozgorzały walki o dziedzictwo między jego starszymi braćmi, Bolesławem Rogatką i Henrykiem, zrzucił suknie duchowne, i pospieszył upomnieć się o swój udział. Korzystał przy tym z pomocy książąt wielkopolskich i ożenił się z ich siostrą Salomeą. Z ich też pomocą zdobył sobie dzielnicę Głogowską, zmuszając do ustępstw wziętego do niewoli seniora rodziny Bolesława Rogatkę. Synem Konrada i Salomei był właśnie Henryk, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy się urodził i czy rzeczywiście był najstarszym synem, jak przypuszcza autor rodowodu Piastów Śląskich, Kazimierz Jasiński. Data urodzenia przypada jego zdaniem na lata 1251-1260. Do dziedzictwa po ojcu sięgali jeszcze dwaj bracia, Konrad i Przemysł, zwany drobniale Przemkiem, chociaż pierwszy z nich, znany pod przydomkiem Garbatego, obdarzony już wcześniej kanonikatami kilku kapituł, miał zostać dostojnikiem kościelnym. Mimo to po śmierci starszego Konrada, która nastąpiła w 1273 lub 74 roku, jego głogowska dzielnica została podzielona na trzy mniejsze. Konrad dostał ostatecznie Żagań, Przemko Ścinawę, zaś stołeczny Głogów został w ręku Henryka. Trzeba tu dodać, że mimo rozległego obszaru dzielnica głogowska należała do najsłabiej zaludnionych i najuboższych terenów Dolnego Śląska. Znaczną część jej pokrywały lasy, nie brakło podmokłych ziem, nie nadających się do rolniczego wykorzystania. Dopiero za czasów Konrada i Henryka III rozwinął się ruch lokacyjny. Poza Głogowem żadne jednak z lokowanych tu miast, Żagań, Kożuchów, Ścinawa, Szprotawa, Byto Odrzański, Góra nie uzyskało większego znaczenia w handlu dalekosiężnym. Henryk miał decydujący głos w polityce całej trójki synów Konrada. O nim bowiem głównie słyszymy w nielicznych wzmiankach o udziale dzielnicy Głogowskiej w szerszych akcjach politycznych. Od początku zbliżył się Henryk do swego imiennika księcia wrocławskiego Henryka Probusa i wziął udział wraz z przemysłem drugim poznańskim w zbrojnej wyprawie przeciw Bolesławowi Rogatce, trzymającemu w niewoli wrocławskiego bratanka. Wyprawa ta skończyła się jednak niepowodzeniem. Syn Rogatki, również Henryk, znany później pod przydomkiem Otyłego lub Brzuchatego, zadał niefortunnym obrońcom jeńca klęskę pod stolcem, 24 kwietnia 1277 roku. Po raz pierwszy starli się tu dwaj Henrykowie, których rywalizacja doprowadzi z latami do wzajemnej zaciekłej nienawiści, wywierającej złowrogi wpływ na dzieje Śląska w końcu XIII wieku. Konflikt został rozwiązany dzięki pośrednictwu króla czeskiego Przemysła Otokara II, który starał się pogodzić Piastów, a zarazem zjednać ich dla swego obozu w zbliżającym się decydującym starciu z królem rzymskim Rudolfem Habsburgiem. W bitwie pod suchymi Krutami Dürnkrut, gdzie w 1278 roku poległ król czeski, wielkie straty ponieśli również posiłkujący go książęta polscy. Przypuszcza się, że był wśród nich Henryk Głogowski. Acz nie bez trudności dał się Głogowczyk uzależnić od Henryka Probusa i popierał jego plany polityczne. Początkowo opierał się brutalnemu krewniakowi, który w 1281 roku uwięził go wraz z dwoma innymi książętami i zmusił do układu stawiającego go w pozycji lennika. Henryk Głogowski miał posiłkować księcia wrocławskiego na każde wezwanie z trzydziestu kopiami rycerzy. Mimo tej niezbyt szlachetnej formy zadziergnięcia ściślejszego związku, Głogowczyk pozostał mu wierny, nawet gdy Probus znalazł się pod klątwą biskupa. Książę Wrocławski odpłacił mu się za to przekazaniem wykupionego przez siebie z rąk arcybiskupa magdeburskiego Krosna odrzeńskiego należącego niegdyś do dzielnicy Głogowskiej. Na podobnych warunkach weszli w zależność od Henryka Probusa dwaj bracia Henryka Głogowskiego, Przemko i Konrad. W czasie decydującej walki Probusa z Łokietkiem o Kraków Głogowczycy wspierali go zbrojnie. W bitwie pod Siewierzem 26 lutego 1289 roku, zwycięskiej dla Łokietka, poległ Przem Kościnawskim. Wielkie plany Henryka Probusa nie spełniły się. 23 czerwca 1290 roku władca Krakowa i Wrocławia umierał w swym nadodrzańskim zamku, mając przy boku Henryka Głogowskiego jako najbliższego współpracownika i spadkobiarca. Jemu to przekazał Probus testamentarnie swe śląskie posiadłości, oddając jednocześnie Kraków wielkopolskiemu przemysłowi. Dwaj spadkobiercy Henryka Probusa mogli się stać, gdyby zdołali objąć i utrzymać dziedzictwo najpotężniejszymi książętami polskimi. Gdyby nadto utrzymali jedność działania, to realizacja marzeń Probusa i coraz większej liczby świadomych politycznie Polaków, zjednoczenie Królestwa Polskiego miała wszelkie szanse powodzenia. Henryk Głogowski miał bowiem zostać dziedzicem pozbawionego męskich potomków Przemysła. Ale losy sprzysięgły się przeciw dziełu Probusa. Jego krakowski następca Przemysł miał do czynienia już nie z awanturniczymi wypadami Łokietka, ale z groźniejszym przeciwnikiem Wacławem Czeskim, który bez trudu wyparł go z Krakowa. Również na Śląsku niszczył Wacław dzieło Probusa, mobilizując przeciw niemu u swego boku książąt górnośląskich Bytomskiego, Cieszyńskiego, Opolskiego oraz Henryka Otyłego-Legnickiego jego brata Bolka-Jaworskiego. Ale najgroźniejsze było przejście Wrocławia na stronę wrogów Głogowczyka. Miasto z niewyjaśnionych przyczyn odmówiło uznania testamentu gorąco dotychczas popieranego księcia Henryka Probusa i nie chciało uznać swym władcą Henryka Głogowskiego, który przebywał na Wyspie Tumskiej w siedzibie biskupa i kapituły. Natomiast w mieście pojawił się przywołany przez mieszczan Henryk Otyły, powitany także z aplauzem przez część rycerstwa. Doszło do formalnej elekcji, a Głogowczyk musiał opuścić Wrocław, zapowiadając zemstę. Rozpoczęła się długa i niszcząca wojna o dziedzictwo po probusie, która doprowadziła do całkowitego rozbicia księstwa wrocławskiego. Henryk Otyły, który trzymał się tylko dzięki potędze swojej nowej stolicy, musiał odstępować jeden po drugim poszczególne obszary księstwa. Południową część, ze Świdnicą i Ziębicami, odstąpił za pomoc swemu bratu Bolkowi. Na północy wydzierał mu gród po grodzie Henryk Głogowski, który w 1291 roku zmusił Otyłego do oddania Ścinawy, zatrzymanego przez probusa dziedzictwa po bracie Przemku, Milicza, Trzebnicy i Sycowa z dzielnicy wrocławskiej, a nawet Bolesławca i Chojnowa z Legnickiej. Ale na tym się nie skończyło. Dworzaninem Henryka Otyłego był Ludko, syn Pakosława, niegdyś książęcego marszałka nadwornego. Dworzanin ten pałał ukrywaną nienawiścią do księcia, który swego czasu wydał wyrok śmierci na jego ojca. Pakosław, winny zabójstwa, został publicznie ścięty. Z tym to Ludkiem ułożył Henryk Głogowski spisek mający na celu porwanie Otyłego. Kiedy książę przebywał w łaźni, lutek porwał go nagiego i bezbronnego i nocą dostarczył do grodu w sądowlu, gdzie czekał Henryk Głogowski. Dostawszy go, opisuje kronikarz Piotr Zbyczyny, odprowadził do Głogowa i uwięził w strasznych okowach, chcąc go zmusić do uległości. Kazał zrobić jakby skrzynię z okratowanym otworem, przez który mógł oddychać i pobierać pokarm i innym, podobnie zabezpieczonym, przez który mógł wydalać kał. W takim zamknięciu trzymał go jak najsurowiej przez sześć miesięcy, także na jego biodrach i plecach roiło się robactwo. Nie mógł też ani stać, ani siedzieć, ani leżeć z powodu ciasnoty. Po pół roku takich męczarni zgodził się nieszczęsny więzień układem z 6 maja 1294 roku oddać Głogowczykowi, poza odstąpionym poprzednio obszarem, prawie całe terytorium księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry, z Oleśnicą, Kluczborkiem, Namysłowem, Beczyną i Gorzowem. Obiecał też zbrojną pomoc wojskową w wysokości 100 kopii w ciągu pięciu lat. Ponadto zapłacił wykup w wysokości 30 grzywien srebra. Po uwolnieniu, pisze kronikarz, był stale chory i nigdy w pełni nie wyzdrowiał do końca życia. Zmarł zresztą już 22 lutego 1296 roku. Dwa tygodnie wcześniej zginął tragicznie inny piast, sprzymierzenie z Henryka Głogowskiego, Przemysł II, który zdołał przez pół roku cieszyć się koroną królewską. Odrodzone Królestwo Polskie było faktem, mimo ograniczenia do Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego i mimo stałego zagrożenia od południa przez potęgę Wacława. Dziedzicem zamordowanego króla w myśli jego testamentu był Henryk Głogowski, który też ruszył do Wielkopolski i opanował szereg grodów pogranicznych. Szybszy był jednak Władysław Łokietek, powołany przez rycerstwo wielkopolskie. 10 marca Henryk musiał zawrzeć z nim w Krzywiniu układ pokojowy, w którym zadowolił się zajętą południowo-zachodnią częścią dzielnicy oraz obietnicą dziedziczenia po ewentualnie bezpotomnej śmierci Łokietka. Układ jednak nie został dotrzymany i stale słychać o starciach między zwolennikami obu książąt. W 1298 roku Henryk dotarł w swojej wyprawie do Kościana i przyjął tytuł Księcia Królestwa Polskiego, zgłaszając tym pretensje do ideowego dziedzictwa po Przemyśle. 24 czerwca wystawił w Kościanie wielki przywilej na rzecz arcybiskupa Jakuba Świnki, biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby oraz wrocławskiego Wisława, co świadczy o porozumieniu z biskupami torującymi Henrykowi drogę do korony z pominięciem coraz słabiej trzymającego się łokietka. Poczet królów i książąt polskich. Taśma dwunasta, koniec pierwszej ścieżki.